Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz. Doktor Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pis się rozpada. Bez wątpienia przechodzi wewnętrzną ewolucję. Ewolucję w kierunku... No Tutaj musimy patrzeć przez taki szerszy kontekst prawej strony polskiej sceny politycznej, bo proszę zwrócić uwagę, że dosyć dużą aktywność wyraża w ostatnim czasie Konfederacja, która chce się odróżnić od Konfederacji Korony Polskiej, która chce też zyskać swoją podmiotowość względem Prawa i Sprawiedliwości. A zatem rzeczywiście jest tak, że jesteśmy w okresie przedwyborczym. No i mówiąc krótko wszystkie partie polityczne w tym właśnie Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja no przeżywają wewnętrzne turbulencje natomiast w Prawie i Sprawiedliwości one przyjęły taką chyba najbardziej medialną formę z tego względu, że ostatnie działania niektórych wpływowych polityków Prawa i Sprawiedliwości no, zajmują pierwsze miejsca na, na, na, na, na antenie mhm. Zastanawiam się panie doktorze o co gra Mateusz? załagodzić w ostatnich głosowaniach Krzysztof Szczucki i Paweł Jabłoński, którzy są niejako forpocztą Mateusza Morawieckiego, wyłamywali się z dyscypliny partyjnej, za co Szczucki zresztą, zresztą został ukarany, a teraz założenie stowarzyszenia i pewnego rodzaju liczenie szabel. Tak, bez wątpienia to można by określić jako tak zwane rozpoznanie bojem, mm -hmm. czyli zadziałanie w sposób taki bardzo jaskrawy, radykalny. No i właśnie zobaczenie jak, jak, jak ta fala, jak to echo się rozniesie. No ja mam wrażenie, że dla Prawa i Sprawiedliwości jako partii politycznej to jest sytuacja raczej trudna zarówno ze względu organizacyjnego, jak i z punktu widzenia takiego wizerunkowego. Bo jak tutaj kreować obraz wspólnoty, jednego silnego ugrupowania, jeśli no te frakcje, a frakcja Mateusza Morawieckiego jest teraz chyba najbardziej aktywna, przynajmniej aktywna zewnętrznie, bo nie wiemy, jak, jak, jak, jakie ruchy odbywają się wewnątrz partii mhm. w takich działaniach zakulisowych. Ale te, o których wiemy, to rzeczywiście no, nie przyjają budowaniu wizerunku Zjednoczonej Prawicy, na którym to wizerunku Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2015 roku. Tak sobie myślę, że też gdyby Mateusz Morawiecki, znaczy już nawet chyba założenie tego stowarzyszenia jest pewnego rodzaju wbiciem noża w plecy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Partia Kaczyńskiego nie ma ostatnio najlepszych notowań. Ma problem z odbudowaniem zaufania społecznego. Jest podgryzana przez Konfederację, a teraz jeszcze jest wewnętrznie gryziona przez Mateusza Morawieckiego. Tak, to wszystko powoduje, że być może będziemy świadkami takich scenariuszy, w którym w których prawa scena polskiej, prawa scena polskiej sceny politycznej nie uzyska w większości koalicji. No natomiast ten start no tutaj jest dla Prawa i Sprawiedliwości bez wątpienia trudny i, i taki do no, będzie wymagał e, dużego kunsztu. E, no, e, jakby powiedzieć e, prezes Kaczyński takie e, sw swoje lata największej wirtuozerii politycznej to e, no, być może już ma chociażby ze względu na wiek za sobą więc tutaj naprawdę Prawo i Sprawiedliwość wewnętrznie ma e, sytuację taką e, bardzo trudną. W zasadzie jest takim, można by powiedzieć kolokwialnie dzieckiem politycznym Jarosława Kaczyńskiego. To, to przecież kiedy premierem zostawała ta Szydło, to, to premier Kaczyński zabiegał o to, żeby wicepremierem, tym pierwszym wicepremierem, a później w zasadzie wicepremierem, ale wiodącym członkiem rządu był Mateusz Morawiecki. Później w okresach pandemii i kryzysów gospodarczych prezes Kaczyński jasno i wyraźnie stawał w obronie Premiera Morawieckiego i mówił, że tutaj żadnych zmian nie przewiduje. Więc to by była sytuacja, w której Mateusz Morawiecki mógłby wykazywać się potencjalnie taką no, no niewdzięcznością, bo nie chcę powiedzieć zdradą, ale, no ale przynajmniej takim brakiem wdzięczności politycznej. Więc tutaj to kwestionowanie przywództwa, ja myślę, że ono gdzieś w tle hmm, rozbrzmiewa. Natomiast Mateusz Morawiecki wprost chyba takiej tezy nie sformułuje. E, myślę, że skupia się na tym, żeby zbudować swoją siłę właśnie na słabości innych frakcji w Prawie i Sprawiedliwości. Ale jak wiemy, wojna frakcji w każdej partii politycznej, no kończy się finalnie rozłamy. Panie doktorze, to chciałbym pana poprosić, żebyśmy teraz porozmawiali chwilę o Kancelarii Prezydenta. Najpierw o Sławomirze Cęckiewiczu, który wczoraj Zdaniem, sąd, który, wobec którego sąd wczoraj uchylił zaskarżenie kasacyjne, natomiast według rządu postępowanie o przyznanie dostępu do informacji niejawnych rozpoczyna się wobec Cęckiewicza na nowo i rząd sugeruje, że raczej pozytywnego efektu finału tej historii nie będzie, bo w uzasadnieniu sądu padło chociażby zdanie, że Cęckiewicz nie daje rękojmi, rękojmi zaufania. Jak pan postrzega ten spór? No tutaj mam wrażenie, że to jest spór o charakterze paramerytorycznym, a tak naprawdę jest to spór o charakterze politycznym. Szczególnie chodzi tutaj o, o personalia. Sławomir Senckiewicz no, był osobą, która była... No, Dyspozycyjna wobec swojego środowiska politycznego. Dzisiaj zajmuje istotne stanowisko w kancelarii prezydenta i pan prezydent mam wrażenie, że też wybrał pana to no, trochę, żeby tak razić w oczy swoją konkurencję polityczną. Natomiast w tle rzeczywiście jest po prostu czysta procedura administracyjna, tak? czyli procedura sprawdzająca i procedura o przyznanie tych zaświadczeń, o dostępie do informacji niejawnych tajemnic NATO i, i tak dalej. No tutaj mamy no, taką sytuację, w której merytoryka jest nacechowana, nacechowana polityką. Natomiast e, interpretacja jest e, ze strony rządzących jasna, że e, wszystko rozpoczyna się od nowa. Natomiast Pałac Prezydencki o, raczej wpisuje się w taką retorykę, że oto mamy w, w, w, pozytywne decyzji sądu o odrzuceniu tej skargi kasacyjnej a zatem to automatycznie oznacza, że powinien mieć przywrócone czy nadane te klauzule dostęp dostępu do klauzuli informacji niejawnych. No, wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie najistotniejsze organy państwa, no to tutaj powinniśmy kierować się takim no, wręcz pedantyzmem i, i, i no, nie, nie chciałbym prezydenta wielu różnych prawicowych stronnictw. No tutaj możemy odpowiedzieć troszkę sarkastycznie i troszkę bardziej merytorycznie e, zacząłbym od tej sarkastycznej bo ona będzie krótsza no to jest apoteoza demokracji demokracja <śmiech> w zasadzie każdy może może zajmować każde stanowisko więc e, ale to jest argument przy, e, tak kontra demokracji natomiast jeśli chodzi o merytorykę Mamy tutaj dwie możliwości. Oczywiście to nie jest tak, że prezydent zna wszystkich ludzi, którzy są powoływani do jego organów doradczych, przyciał doradczych. Natomiast z drugiej strony bez wątpienia te osoby proponuje ktoś, kto jest blisko środowiska prezydenckiego. I teraz być może to jest jakaś forma a nagrody politycznej dla, dla, dla tego... No to jest youtuber, to trudno powiedzieć dziennikarz czy osoba publiczna dla, dla, dla, tego, dla tej osoby. Z drugiej strony, tak jak mówiliśmy na początku, być może jest to już element gry politycznej poszerzania, poszerzania sobie elektoratu, dlatego że pan prezydent też wyraża takie no, ambicje, jeśli chodzi o bycie jednym z architektów tej rzeczywistości politycznej w Polsce. Więc to jest tak, że myślę, że nie jest to wybór przypadkowy, być może jest to troszeczkę przelicytowanie i, i krok za daleko, ale, ale mam wrażenie, że chodzi o to, żeby panu prezydentowi powszerzać krąg zwolenników. I na koniec, panie doktorze, rozmawialiśmy o opozycji, o kancelarii prezydenta, a to na koniec o rządzie. I to samo pytanie, czy koalicji rządowej grozi rozpad podczas głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Pauliny Henik-Kloski, czyli szefowej partii ugrupowania Centrum? No to jest pytanie o strategię. Wyłamanie się czy głosowanie wbrew koalicji no oznaczałoby śmierć takiego podmiotu politycznego, który by głosował inaczej niż pozostała część koalicji rządzącej. No i bez wątpienia by to oznaczało no upadek wcześniej czy później upadek rządu. Ktoś, kto doprowadzi do upadku rządu ma zamkniętą drogę do przyszłych koalicji z ugrupowaniami, z którymi tworzył rząd, a jednocześnie wcale ale nie ma pewności no albo też ma pewność, że nie będzie potencjalnym koalicjantem dla obecnej opozycji. Więc to by oznaczało śmierć polityczną tak naprawdę, gdyby, gdyby ktoś głosował inaczej ktoś niż w o rządząco. Polsce 2050. E, tak, tak. Tu Polska 2050 jest na agendzie. E, natomiast polityka, oczywiście polityka rozbudza emocje, ale, e, ale ci, którzy politykę e, kreują, ci, którzy w nią grają, no oni czasami potrafią zachować zimną krew. Więc tutaj Tutaj bym nie przewidywał jakichś niespodziewanych rewelacji. Tak mówił dr Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę. Powtórka programu. Gość polskiego radia 24. Profesor Magdalena Nowak Paralusz, politolożka, socjolożka Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, doktor. O, przepraszam, to znaczy Aż chyba nie ma za nie co. <laughs> nie. Nie. mam nadzieję, że to prognostycznie kiedyś tam, natomiast na dzień, na dzień dzisiejszy, doktor. To, yy, yy, to zostańmy przy tym. No to pani doktor w takim razie proponuje, trochę inaczej niż zwykle, to może nie ja zaproponuję punkt wyjścia, tylko pani. Co panią zajęło w ostatnich godzinach, dniach najbardziej? Znaczy, tak naprawdę trudno powiedzieć co, ponieważ jesteśmy bodźcowani tak dużą liczbą informacji, i tutaj no, możemy chyba odnieść się do tego, jak trudne jest przetwarzanie takiej e, ilości informacji przez każdego z nas po prostu, tak? Mało tego przy tym, e, jak jesteśmy bodźcowani z różnych stron, różnymi informacjami, to tak naprawdę te, ten nasz świat okazuje się, że w zależności od tego, w jakiej bańce informacyjnej żyjemy, Wygląda zupełnie inaczej. Myślę, że jednym chyba z ciekawszych elementów e, e, ostatni, ostatnich wydarzeń jest e, odwaga Mateusza Morawieckiego. O tak. E, Miałam cichą nadzieję, że pani zacznie od centrum, o, i, centrum w centrum o, wydarzeń. I od razu powiedzmy, <laughs> że się na to nie umawiałyśmy. Nie, absolutnie. Znaczy myślę, że mhm. tutaj jest fantastyczny... Nie, to, co się wydarzyło, to pokazuje też, jak Mateusz Morawiecki dojrzewa, bo to jest to, co też mówiliśmy często o Szymonie Hołowni, że on był tym powiewem świeżości, natomiast nie potrafił grać w polityce, a Mateusz Morawiecki pokazuje, że wchodzi do gry o przywództwo polityczne na prawicę. I, I myślę, on to robi to tak element. sukcesywnie, tak mądrze politycznie, z taką e, cierpliwością, wystawiając wszystkich na próbę, badając, sądując, e, sprawdzając, e, na co może liczyć w regionie. No wzór. Dokładnie. Znaczy, tu popatrzmy w ogóle, tak, że tak naprawdę Mateusz Morawiecki wykorzystał swoje doświadczenia, a ja przypomnę, że w momencie kiedy on odchodził on miał bardzo dużo takiego negatywnego elektoratu tak to zwróćmy uwagę na to że to co on w tej chwili robi czyli tworzy sobie takie nowe struktury organizacyjne nie w bezpośredniej konfrontacji bo to jest bardzo ważne nie w bezpośredniej konfrontacji z Jarosławem Kaczyńskim natomiast y stara się manewrować w ramach wewnętrznego pola rywalizacji o władzę i on próbuje też zredefiniować własną rolę polityczną i jeżeli przyjrzymy się temu, co się działo przez ostatni czas, to tutaj rzeczywiście widać, że ta sukcesja, o której już właściwie nie mówi się tylko w tak? ta sukcesja pokoleniowa i przywódcza na prawicy, ona już jest faktem, i teraz tak naprawdę staje się tym momentem przejścia, który Mateusz Morawiecki zaskakująco dobrze wykorzystuje. No tak. Na dzisiaj Jarosław Kaczyński, nie wiem, chyba weszłam pani w słowo, ale na dzisiaj Jarosław Kaczyński zaprosił na Nowogrodzką wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zmieszczą się? No właśnie, będzie tu jest myślę, ten bardzo ciekawy element, bo y, oczywiście nie tylko odnosząc się do Mateusza Morawieckiego, ale w ogóle do całej y, sytuacji sukcesji na prawicy, zwłaszcza w przypadku y, tego, co się dzieje teraz, czyli popatrzmy, że tam na prawicy trochę innych y, osób wyrasta, jeśli chodzi o y, polityczny byt, w związku z czym zwróćmy uwagę, że tam ta walka o władzę będzie już nie tylko na polu wewnętrznym, ale i również trzeba patrzeć na tego wroga na zewnątrz. Bo wbrew pozorom w tej chwili dla PiSu e, jest większy wróg niż Donald Tusk. No, nie myślałam, że doczekamy takiego momentu, że powiemy, że e, ktoś jest większym wrogiem dla e, pana Jarosława Kaczyńskiego niż Donald Tusk. A tu się okazuje, że m, walcząc z Donaldem Tuskiem wyhodował sobie e, bardzo dużą e, konkurencję na prawicy. No, to jeżeli złożymy to wszystko, to może się okazać, że dla kogoś zabraknie tego miejsca. Pytanie, dla kogo? No właśnie. Ja nie chcę sobie przypisywać jakiś um, um, Cech osoby y, z talentem przewidywania, ale muszę pani powiedzieć, że ja już od wielu miesięcy pilnie obserwuję działania Mateusza Marowieckiego i, i, i ja się nie dam zwieść właściwie do wyborów albo nawet tuż po nich, nie dam się zwieść tym y, zapewnieniom prominentnych pra, polityków Prawa i Sprawiedliwości, że Przemysław Czarnek wszystko wygładzi. Tak, absolutnie. Tutaj Przemysław Czarnek został wystawiony z prostej przyczyny. On ma być batem na Konfederację ze względu na to, że jeżeli przyjrzymy się wypowiedziom pana Czarnka, plus jeżeli dodamy do tego jego historię polityczną, on się bardzo dobrze wpisuje w ten target docelowy, czyli tą grupę docelową, do której tak naprawdę w tej chwili chce mówić Jarosław Kaczyński. Bo popatrzmy na to, jak na strategię wyborczą. Oni już nie patrzą w perspektywie dzisiaj i kilka kolejnych miesięcy, tylko oni patrzą w perspektywie kolejnych wyborów, co najmniej jednych. Tak? W związku z czym muszą najpierw odbudować siłę na prawicy, żeby bezpośrednio przed wyborami uderzyć w rząd, bo to zawsze będzie łatwiejsze, bo w rząd się zawsze dobrze uderza. Tak? Z prostej przyczyny rząd nie jest w stanie zaspokoić oczekiwań wszystkich, więc... Tutaj to jest bardzo strategiczne, że odłożono w tej chwili walkę z platformą, czy sko, przepraszam, z koalicją obywatelską na półkę. Też y, pamiętajmy, że to uśpi też trochę koalicję, tak? Więc no tak. tak naprawdę y, to uśpienie też może zadziałać na korzyść, bo nie oszukujmy się, że Zjednoczona prawica jest zdecydowanie bardziej e, sprawna komunikacyjnie, jeśli chodzi o komunikację polityczną, e, niż e, koalicja. W związku z czym to uśpienie i to takie, e, że tak powiem, s, e, moment, kiedy spoczną na laurach, no bo widzą te w miarę stabilne notowania no to tu e, też może się później zrobić ciekawie pod kątem tego, że łatwo będzie w to uderzyć. Natomiast mm -hmm. Ale ja nie sądzę, żeby spoczęli na laurach, dlatego że cały czas w zawieszeniu jest sprawa e, przyszłej koalicji, e, na przykład z obiema konfederacjami i wtedy już kolorowo nie będzie, więc nie znaczy, wiem, czy... będzie łatwo mm -hmm. e, w ogóle, tak, jeżeli, dlatego mówię, że tutaj dla Jarosława Kaczyńskiego zdecydowanie ważniejsza jest walka e, tu na prawicy niż walka z Tuskiem w chwili obecnej. Mm -hmm z prostej przyczyny. Tusk ma swoje problemy, tak? czyli koalicja mu się cały czas sypie, od kiedy właściwie ona powstała. Więc to jest jego problem, natomiast jeżeli popatrzymy na Kaczyńskiego, to dla niego w tej chwili kluczowym problemem i tym elementem tak naprawdę w strategii, który może odwrócić wszystko na tej szachownicy, to jest osłabienie jednej i drugiej konfederacji, bo ja bym już chciała tutaj powiedzieć, że obie te konfederacje rosną siłę od dłuższego czasu. Jeżeli popatrzymy nie tylko na jeden sondaż, ale na trendy. To się zmienia i tak jak kiedyś to było tylko tak skokowo, że Konfederacja tuż przed wyborami swoimi hasłami docierała do młodych i był ten pik popularności, to teraz, jeżeli popatrzymy, to ten trend jest dosyć stabilny on się mniej więcej pomiędzy tymi dziesięcioma a 20% poparcia, jeżeli ogólnie popatrzymy na obie konfederacje, on się utrzymuje. Więc Tylko pani doktor, coś, wystawiając Przemysława Czarnka... to który... wyłuskać tych wyborców? Yy, no tak... Tylko mamy kontrę wobec Mateusza Morawieckiego. Czy Jarosław Kaczyński zbagatelizował to, co się dzieje wewnątrz partii? Bo nawet jeśli uda się obłaskawić yy, wyborców obu konfederacji, no to jeżeli Jarosław Kaczyński stawia warunek, że politycy PiS, którzy zapiszą się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, nie znajdą miejsca na listach wyborczych, to jest ustalenie Patryka Michalskiego z TVN 24 a około 40 osób ma już wchodzić w skład stowarzyszenia. To konfederacje to jedna, ale sypie się spójność Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy ta spójność to już wielokrotnie też u Państwa na antenie mówiliśmy o tym, że ta spójność to była bardzo dobra komunikacja polityczna, bo tak naprawdę tej spójności nigdy nie było. No I tak, ale komunikat, to, który szedł tak, na to zewnątrz, bardzo był był skuteczny. który został bardzo skuteczny, dlatego podkreślamy skuteczność. E, jeśli chodzi o komunikację, komunikację polityczną. Ja bym tu zwróciła uwagę na coś innego, raczej bardziej na Mateusza Morawieckiego niż na Jarosława Kaczyńskiego, bo tam, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. Mateusz Morawiecki zobaczył, że kiedy Jarosław Kaczyński jest bardzo mocno zainteresowany walką z Tuskiem, plus pojawił się kolejny gracz, czyli dwie konfederacje, to w tym czasie nie, Jarosław Kaczyński mniejszą uwagę poświęcał tego, co się, temu, co się dzieje na jego własnym podwórku. Jeżeli popatrzymy na tą logikę budowania tej autonomii politycznej przez Mateusza Morawickiego, to on bardzo fajnie to zrobił, bo on nie poszedł w otwarty konflikt z Jarosławem Kaczyńskim, ale tworzył sobie taką przestrzeń, w której miał możliwość funkcjonowania bardziej niezależnie od tego centrum decyzyjnego wokół wodza. Mhm. I teraz jeżeli popatrzymy na taką koncepcję pola politycznego, to możemy powiedzieć, że mamy tutaj ze strony Mateusza Morawie Morawieckiego z taką próbą akumulacji i zabezpieczenia własnego kapitału politycznego. To jest bardzo rozsądny i powiem, jak na Mateusza Morawieckiego, to bym powiedziała, godny nie tylko ciekawości poznawczej, ale no wręcz bym powiedziała, że nikt by się po nim tego nie spodziewał. tak? Mhm. I, Jasne, I on tylko pani doktor, wykorzystał jeszcze... to i symbolicznie, i tak. relacyjnie. Chciałabym zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę. Myślę, że bardzo mądrym ruchem, którego, nie jest, którego konsekwencji nie jesteśmy w stanie oszacować albo doszacować w tej chwili. To są te peregrynacje po, po Polsce samorządowej. To jest jedna rzecz. Tak. A druga, to proszę zauważyć, że Mateusz Marawiecki nie stawia się Jarosławowi Kaczyńskiemu wprost. To Jarosław Kaczyński tworzy okoliczności do tego, żeby Mateusz Marawiecki mógł powiedzieć, no to nie ja byłem tym złym. Ale ja myślę, że to jest celowe działanie ze strony Mateusza Morawieckiego. To, to, to co powiedziałam przed chwilą, mhm. że on nie wchodzi w bezpośredni tak. konflikt z Jarosławem Kaczyńskim. Z prostej przyczyny. Ład... Spójrzmy w ogóle na narrację, którą buduje PiS. On odnosi się bardzo do symboli. I teraz symbol ofiary, czy mit ofiary jest przez PiS wykorzystywany od 20 lat. I Mateusz Morawiecki zobaczył, że ten mit, pomimo tego, że wydawałoby się, że jest że jest taki, że tak powiem, przerobiony z każdej strony analitycznie i taki, który nie da sukcesu politycznego, to zobaczył, że jednak w ich przypadku to daje te punkty procentowe, to daje zainteresowanie, to jednak buduje ten kapitał polityczny. Mm -hmm. I on stwierdził, bo, bo uważam, że to jest akurat strategiczne, czyli celowe, tak, żebyśmy jasno wiedzieli, że to nie przypadek, że on lepiej być w roli ofiary niż w roli tego, który jest tym wilkiem, który Ależ, ależ oczywiście, bo tak, mamy prezesa e, Stowarzyszenie Rozwój Plus, tak się nazywa ta inicjatywa. Tak. Prezes Mateusz Morawiecki, wiceprezes... Znowu mamy plus. Jasne. E, wiceprezes Marcin Chorała, sekretarz Michał Dworczyk, skarbnik Izabela Antos, to są te pierwsze nazwiska. <śmiech> Przepraszam bardzo, ale są i komentarze. Podobno Daniel Obajtek przyjaźnie patrzy na inicjatywę. Tak miał powiedzieć Patrykowi Michalskiemu jeden z, poli z polityków z frakcji Harcerzy. Ale jak czytamy te komentarze, y, które brzmią na przykład tak. Szukam tutaj, o, Szymon Szynkowski-Welsynk. By wygrać z niszczącym państwo Donaldem Tuskiem, potrzebne są różne nowoczesne formuły, które realizują patriotyczne cele Polski ambitnej. Czy pani coś mówi ten wpis albo wskazuje kierunek? Jest, ja jest jeszcze prostą, prostą tak? ścieżkę, prawda? tak. Prosta ścieżka. Jasne. I jeszcze jeden komentarz. Musimy tworzyć szerokie porozumienie dla rozwoju Polski. O to walczymy. Pozyskiwanie nowych środowisk, które chcą ambitnej Polski, to nasze wspólne na razie cele. Pisze Piotr Müller. Proszę bardzo. Kierunek, prawda? Paweł Panie. Jabłoński. Bardzo się cieszę, że mogę być wraz z innymi polskimi patriotami w gronie członków założycieli Stowarzyszenia Rozwój Plus. Kierunek prosty, prawda? Wskazujący też na przykład na Konfederację Sławomirę tak. Męcena, na część PSL-u. O, będzie się działo. Znaczy powiedzmy tak, że tu mamy znowu bardzo fajne strategiczne podejście, bo mamy dwa możliwe scenariusze w ramach jednego, więc tak jak mówię, strategicznie Mariusz, Mateusz Morawiecki bardzo mocno się rozwinął, ponieważ on wie, że jest pewna, poszerzenie identyfikacji. Czyli ta nowa struktura będzie interpretowana jako rozszerzenie wspólnoty. I to jest właśnie ta narracja, tak? Zwiększenie mm -hmm. jej zdolności adaptacyjnych i tego pluralizmu. I w takim ujęciu, jeżeli popatrzymy na dynamikę procesów społecznych, to ta różnorodność nie osłabia. Ona wzmacnia obóz polityczny. I teraz tak naprawdę to jest opcja win-win. Czyli Mateusz Morawiecki niezależnie od tego, która opcja się zrealizuje, on będzie wygrany. Jest pani przekonana i ten dzisiejszy ruch, wezwanie posłów Prawa i Sprawiedliwości i zapo zapowiedź, że po politycy, którzy zapiszą się do Stowarzyszenia Morawieckiego, nie znajdą miejsca na listach wyborczych? Myśli pani? To jest taki straszak, którego Jarosław Kaczyński bardzo mocno lubi używać, ale zwróćmy uwagę na Ale to jest pod kontrolą innego. pani zdaniem? Nie, pamiętajmy, że Jarosław Kaczyński ostatnio coraz mniej się kontroluje. Natomiast ja pokażę tutaj coś innego, czyli sam element związany ze stawianiem ultimatum komukolwiek. Ultimatum jest niesamowitym narzędziem nie tylko w biznesie, bo również w polityce. I takie postawienie ultimatum pod, pod tytułem jeżeli przyłączycie się do Mateusza Morawieckiego nie znajdziecie się na naszych listach może być straszakiem skutecznym, ale nie musi. I teraz. Jeżeli realnie wiemy, że PiS w tej chwili potrzebuje każdej szabli, a te nazwiska, które chociażby pani e, wymieniła przed chwilą pani redaktor, ale zwróćmy uwagę, że tam już e, przynajmniej z doniesień prasowych jest już 40 nazw, tak. które się pojawiły, tak? Czyli to jest sporo tych szabelek. I teraz jeżeli popatrzymy na głosy e, wyborców, czyli na to, kim są te osoby w swoich regionach, bo teraz patrzymy strategicznie, to teraz zastanówmy się, czy PiS może pozwolić sobie na utratę tych 40 szapli. Nie może. Z pewnością nie Absolutnie. może sobie pozwolić na utratę tych nazwisk na listach Więc wyborczych. To dlatego ultimatum... jest bezpieczny, bo ono nie brzmi... Nie, właśnie... nie, ale, no, a gdyby ono brzmiało tak, nie ma dla was miejsca w Prawie i Sprawiedliwości? Nie, to nie brzmi tak. To brzmi, nie ma dla was miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości, ale... To nie wyklucza późniejszej koalicji porozumienia. porozumień. Ja to tak widzę trochę. Poza tym Mateusz Morawiecki cały czas negocjuje, ja wewnętrznie, ja słyszę też z nieoficjalnych rozmów, że to jest cały czas droga do tego, żeby on dostał to, na czym mu najbardziej zależy, a wiemy, kim chciałby być. O, oczywiście. Więc to tak naprawdę mówimy teraz nie o faktach, tylko o ramach interpretacyjnych, mhm. czyli jak kto zinterpretuje tą sytuację. Tak? I teraz Jarosław Kaczyński myśli, że nadal jest tym wodzem, gdzie jego słowo jest święte odnosząc się do symboli, tak? że jest pierwszym po Bogu. Natomiast y, dynamika procesów y, po prawej stronie pokazuje, że to już nie jest to, co było 20 lat temu i ta sytuacja wydaje się już inna. I teraz wracam do tego ultimatum. Jeżeli ono jest blefem, a w tym przypadku wiem, że jest blefem, bo on nie może sobie pozwolić na taki ruch, w mhm. związku z czym pytanie, czy jego siła rażenia jest tak samo mocna, gdyby była w przypadku, kiedy rzeczywiście miałby tą siłę po swojej stronie. Więc ja no powiem tak, tak. Mhm. Mateusz Morawiecki wiadomo jest, że on nie gra o to, żeby doszło do rozłamu w pisie, bo jemu na tym nie zależy. Wracam do tych dwóch scenariuszy, o których mówiłam. Czyli jeden jest taki, że tworzy swoją frakcję, drugi jest taki, że poszerza, że tak powiem, E, s, swoje wpływy w partii. Mateuszowi Morawieckiemu jedno i drugie będzie na rękę, bo jeżeli odejdzie, to nie odejdzie dlatego, że chce, tylko że go zmusili. Jasne. Ale zabierze te szable za sobą. Zabierze i ja cały czas będę wracać do tego y, sprawdzania czy liczenia szabel w regionach. <śmiech> do tego wszystkiego PSL, prawda? Y, Oczywiście. I jeszcze do tego Konfederacja. Mateusz Morawiecki jest szczwanym politycznym graczem. W sensie nauczył się ja, tak, tego, że jest coś takiego jak relewancja, czyli jeżeli nie będziesz miał możliwości do tego, żeby wejść w koalicję, to co sobie PiS zamknął, tak? to wtedy nie będziesz długofalowo w stanie wpływać na władzę lub dzierżyć tą władzę. I on tą lekcję odrobił. Więc mhm. dlatego on wydaje się taki, że on i z PSL, no PSL nie usługujmy się też, że ma najwyższy poziom, że tak powiem, zdolności ko koalicyjnych nie, ze wszystkich partii. Bardzo delikatnie e... pani to nazywa. No ale Doku no dokładnie, No ale bądźmy nie, no. delikatne. Znaczy końca. nie, no bądźmy fachowe, to jest <laughs> tak, ładne tak. fachowe określenie. Mhm. Natomiast tutaj, jeżeli popatrzymy, czy my mamy do czynienia ze zmianą, czy raczej jak ona głęboka będzie, jak będzie kontrolo, kontrolowana. I teraz tak naprawdę tu wydaje się, że w tej chwili ten wyższy poziom kontroli jest po stronie Aha. Mateusza Morawieckiego. Ja, ponieważ czas biegnie bardzo szybko, to jeszcze tylko dodam, informację, jest wczoraj zdaje się, że zmienia się prokurator prowadzący sprawę RARS i, i, i być może Mateusz Morawiecki usłyszy zarzuty. Czy to, tak krótko na koniec, jeśli można, czy to może pokrzyżować plany panu premierowi? byłemu? Znaczy się, tu znowu wejdziemy w ramy interpretacyjne. Jeżeli ustawi się jako symbol ofiary, symbol, czyli ofiara, tak? To absolutnie może mu to pomóc. Natomiast mhm. jeżeli rząd będzie w stanie pokazać swoją sprawczość i tutaj jeszcze dojdą panowie Ziobro i Romanowski i pokaże swoją sprawczość i skuteczność w stawianiu przed sądem, co najmniej i jeśli dojdzie do skazania prawomocnymi wyrokami, co jest do wyborów, raczej są małe szanse, to wtedy ten, e, tą narrację może narzucić mm -hmm. rząd. Musimy kończyć. pytanie, czy rząd odrobił e, lekcję z komunikacji politycznej? Się okaże, przepraszam. Ja. <laughs> Doktor Magdalena Nowak, Paralusz z nami. Dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję pięknie, miłego dnia. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu i wieloletni korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Możemy od Ukrainy zacząć? Proszę bardzo. Bo jestem ciekawa, skąd taka sytuacja, ta cytowana przez Business Insider. To tylko przypomnę i panu i naszym słuchaczom, że Ukraińcy w ostatnim czasie zajęli albo wyzwolili znacznie więcej terenów niż zrobiła to Rosja. I to pierwsza taka sytuacja od 2023 roku. No mi się wydaje, że tajemnica tkwi w tej wojnie cybernetycznej i dronowej. Tak naprawdę okazuje się, że Ukraińcy po pierwsze umieli wyciągnąć lekcję z sytuacji, kiedy nie są stroną militarnie dominującą, ale użyli właśnie dronów. Przed chwilą właśnie korespondent mówił o tym, o nadsłuchiwaniu, o śledzeniu, krótko mówiąc wyprzedzającym, powiadamianiu o tym, co Rosja planuje i co Rosja realizuje. Po drugie, nasycenie pola walki tymi dronami, które paraliżują działalność no, sił rosyjskich trzecim elementem to się wydaje, że Rosja sięga po coraz to nowe rezerwy, niezbyt szkoląc tych żołnierzy. Nie wysyła żołnierzy jednostek elitarnych przeszkolonych. Wyszyła tych z, z takiego powszechnego zaciągu po przeszkoleniu bardzo krótkim. O tym mówią sami Ukraińcy zresztą. I wydaje się, że to się wszystko mści na Rosjanach. Po pierwsze brak konkretnej takiej strategii długofalowej, brak wyszkolonych żołnierzy na froncie i ewidentna dominacja Ukraińców, jeśli chodzi o te drony, które na w froncie paraliżują funkcjonowanie jednostek rosyjskich, a z drugiej strony wydaje się, że Rosjanie polegają na strategii zastraszania, to znaczy wystrzeliwanie rakiet dalekiego zasięgu, które godzą w cele głównie cywilne, wysłanie również tych dronów, natomiast jest to jakby strategia na uderzenie na zaplecze, na wyczerpanie ludności cywilnej ukraińskiej, natomiast z mniejszym skutkiem działają na froncie i to są właśnie te skutki, że te jednostki pozbawione osłony, poddane presji uderzeniowej e, dronów ukraińskich są coraz nowocześniejsze. Zresztą się okazało ostatnio, że Ukraińcy zaoferowali ta oferta została przyjęta przez kraje arabskie, Zatoki Perskiej. Że one są lepsze od szachedów, nawet od broni amerykańskiej. Krótko mówiąc, Umiejętność Ukraińców dostosowywania się do całych to nowych realiów pola walki sprawia, że udaje im się, co prawda być może no, nie takie wielkie, spektakularne sukcesy frontowe, tak jak byliśmy przyzwyczajeni w czasie II wojny światowej, niemniej jednak wytrzymują nacisk napór wojsk rosyjskich i regionalnie potrafią mhm. zdobyć kawałki terytorium, co jest raczej prestiżowym elementem, a nie sukcesem jakby strategicznym. Co się wydarzyło w Waszyngtonie? Myślę o spotkaniu przedstawicieli Izraela i Libanu. No, pierwsze spotkanie od 33 lat, od 93 roku strony się nie spotykały. Przypomnę tylko, że Izrael atakuje Liban od roku 78 różnymi falami. To były ataki przeciwko Hezbollahowi, przeciwko, wcześniej jeszcze przeciwko Palestyńczykom, którzy tam mieli swoje miejsca. W Waszyngtonie spotkali się ambasadorowie i po tym spotkaniu e, przedstawiciel Amerykanów, e, strony amerykańskiej oświadczył, że rozmowy były konstruktywne i owocne, co potwierdziły no, no, obie strony. O, okej. Okay. No ale to, ale jak rozumiem, formologii. rozbieżności są znaczne. Jasne. O ile Izraelczycy mówili, że e, będą naciskali i właśnie Liban się jest po tej samej stronie, co i oni, a więc rozbroją Hezbollah, doprowadzą do bezpieczeństwa w południowym Libanie i tak dalej, i tak dalej. I nawet powiedział, że doprowadzi to nie tylko do rozejmu, ale do zawarcia separatystycznego układu pokojowego z Libanem, no co jest jakby elementem całkowicie z drugiej strony ambasador libańska powiedziała, naszym celem jest przede wszystkim natychmiastowy rozejm, zapobieżenie katastrofie humanitarnej i tego, co się dzieje z ponad milionem, właśnie milion, dwieście tysięcy ludzi, którzy zostali wypędzeni z południowego Libanu i koczują na ulicach Bejrutu. Nie mają żadnego oparcia. Są to namioty rozstawione na asfalcie i co więcej, powstrzymanie akcji izraelskiej, która prowadzi do wyburzania domów w strefie od Linii demarkacyjnej między Izraelem a Libanem, aż do rzeki Libanii, czyli pas 30 kilometrów. Tam wszystko armia izraelska wyburza. Wszystkie obiekty, nawet cywilne. Ale to jest działanie przeciwko Hezbollahowi, czy w innym celu? Nie, to jest zastraszenie i to jest kwestia daleko y, takich planów dalekosiężnych. To, co się nazywa stworzeniem Wielkiego Izraela. Coś panu to przypomina? To, co dzieje się w Libanie? Bardzo. To jest strefa gazy. Jasne. Tak naprawdę i to, co się dzieje, wyburzanie budynków, infrastruktury, wypędzenie ludności. Do tej pory wypędzono milion dwieście tysięcy cywilów. Był, uderzenia były nie tylko przeciwko Hezbollahowi, ale uderzenia były przeciwko ludności cywilnej, przeciwko ratownikom, przeciwko nawet żołnierzom armii libańskiej, którzy rzekomo mieli pomagać e, Izraelczykom no, w utrzymaniu, w odpychaniu Hezbollahu. Ale teraz, wczoraj, rzecznik armii izraelskiej powiedział, że natychmiast Ludność zamieszkała między rzeką Litani a, a kolejną rzeką Zituni, To jest mniej więcej bardzo blisko przedmieść Bejrutu, blisko lotniska w Bejrucie. Ma opuścić te tereny, te tereny będą bombardowane. Tam będą niszczone komórki, jak oni się wyrażyli Hezbolachu. Krótko mówiąc, kolejny milion ludzi zostanie wypędzonych w kierunku Bejrutu. To jest katastrofa humanitarna i tutaj trudno powiedzieć, że spełni się zapowiedź prezydenta Trumpa, który dzisiaj w nocy powiedział, będą rozmowy przeciw, między przedstawicielami najwyższych władz Libanu i Izraela w sprawie rozejmu. Liban chcieli, że to? nic nie wie o no, tym. Ale nawet jeśli coś jest w tej zapowiedzi, to wierzy pan, że się spotkają na najwyższym szczeblu? Nie spotkają się, bo nie wiedzą. Co więcej, problem polega na czym? Jaka jest gra Izraelczyków? Wypędziliśmy szyitów, jedna trzecia ludności Libanu, w kierunku dzielnic Bejrutu, również zamieszkałych przez chrześcijan. W ostatnim tygodniu bomby izraelskie spadały również na, na, na, na siedziby e, frontu e, libańskiego. To jest partia, która jest wrogiem Hezbollahu. Co więcej, spadały również na dzielnice na wschód od Bejrutu, które są zamieszkałe wyłącznie przez maronitów. Izraelowi zależy na tym, żeby zepchnąć tą całą ludność, wywołać, Zamęt, ponieważ ta Wojnę ludność domową. będzie się domagała czegoś, Jasne. prawda, opieki, Wojnę opieki nie będą i skorzystać, mogli. I skorzystać. I skorzystać z tego, ponieważ po pierwsze, to tego, czego się domagają Stany Zjednoczone i Izrael, rozbrojenie przez słabą armię libańską Hezbollahu jest niemożliwe. Hezbollah jest mocniejszy. Co więcej, przez połowę ludności Libanu praktycznie Hezbollah jest uważany za jedyną siłę, która go chroni przed Izraelem, bo jeśli Hezbollah się rozpadnie, Izrael będzie robił to samo, co robi obecnie w południowej Syrii, czyli wjeżdża, pacyfikuje, rozwala co chce, krótko mówiąc kontroluje, nawet wbrew władzom kraju. Jasne. I trzeci element, tak. wywołanie wewnętrznej, o ile możliwe, wojny domowej, międzyreligijnej, między, między szyitami, sunnitami i maronitami, no bo ta ludność, dwa miliony uchodźców gdzieś będą chcieli się podziać, a miejscowi, no nie bardzo mają to, na to ochotę i miejsc... Krótko mówiąc, Izrael liczy na to, że uda mu się powtórzyć sytuację w Libanie z lat 70., kiedy wszyscy walczyli ze wszystkimi i kiedy Liban się tak naprawdę jako państwo rozpadł. To w takim razie, dlaczego Iran oczekuje zawieszenia broni w Libanie, negocjując zawieszenie broni w starciu z Amerykanami? Po, pierwsze, po, nie co, jest... po co Iranowi Liban w tych warunkach? Po pierwsze, wsparcie Hezbollahu. Po drugie, jeśli Hezbollah zostanie rozgromiony, tak naprawdę Izrael zyska kolejne elementy i będzie kontynuował tą swoją politykę. Wiemy o tym i to zresztą Netanyahu nie ukrywa. Jemu zależy na rozbiciu nie tylko militarnym, ale gospodarczym i nawet społecznym Iranu. Zniszczeniu całkowitym tak, żeby Iran nie mógł się odbudować. Jak niektórzy politycy izraelscy mówią, przez najbliższe 50 lat, żeby był w gruzach i w rozpadzie. No, tylko to się nie udaje. Nie udaje się, ale te rachuby są cały czas i armia izraelska została postawiona na kolejny stopień przygotowania wojennego że jeśli rozejm e, amerykańsko-irański, tak można to określić, zostanie zerwany, to oni uderzą natychmiastowo na Iran i będą próbowali zniszczyć infrastrukturę Iranu, ale również godząc w ludność cywilną. Dlaczego te sytuacje są powiązane? W czasie pierwszej rundy rozmów mówiło się o tym, że rozejm ten dwutygodniowy obejmuje Iran, i Liban. Amerykanie, podobno jak twierdzą Pakistańczycy, na to się zgodzili, ale zaprotestował przeciwko temu Netanyahu i Amerykanie szybko się wycofali mówiąc, nie, nie, to nasze porozumienie rozejmowe nie obowiązuje w stosunku do Libanu. I rzecz symptomatyczna, w ciągu, e, mieliśmy rozmowy na szczeblu ambasadorów, którym patronował Marco Rubio, czyli szef dyplomacji amerykańskiej we wtorek. A Izraelczycy w środę się pochwalili, że w ciągu ostatnich 24 godzin po zakończeniu tych rozmów uderzyli 200 razy na południowy Liban i przedmieścia Bejrutu. I teraz rzecznik Hezbollahu mówi, co to są za rozmowy pokojowe, kiedy intensyfikuje się naloty i niszczy się coraz więcej infrastruktury cywilnej. I tu jest no dobrze. To Izraelczycy działają na własny rachunek, czy w porozumieniu z Amerykanami? Czy, wydaje czy się. Czy Netanyahu się wymyka trochę z tej układanki? Wydaje Trumpowi? się, że się wymyka cokolwiek, i okazuje się, że chyba Trump albo wpadł w pułapkę, świadomie lub nieświadomie którą zastawił Netanyahu, zresztą on zastawił go w przypadku Iranu, przekonując go, że Iran jest tak słaby, że jak się zniszczy ich przywódców irańskich, to Iran się rozpadnie i wojna zakończy się w ciągu tygodnia. Te dane były sfałszowane przez wywiad izraelski, oszukali Amerykanów i Amerykanie w to weszli. Teraz druga sprawa. On przekonuje, że jeśli uda się rozgromić Hezbollah, to sprawa zostanie rozwiązana, a jednocześnie prawica mówi, my będziemy anektowali południowy Liban, nigdy się stamtąd nie wycofali. I trzecia rzecz bardzo znamienna. Kto jest przedstawicielem na te rokowania e, na razie w Waszyngtonie na szczeblu ambasadorów? Najbliższy doradca e, do spraw bezpieczeństwa Netanyahu, e, ambasador Leitner, który w młodości, jako, jeszcze ambas jako obywatel amerykański, był członkiem e, Ligi Ży e, Obrony Żydów, organizacji ekstremistycznej, uznanej w Stanach Zjednoczonych za organizację terrorystyczną. Obecnie Leitner, który miał długie lata służby w wojsku, Izraelskim, kiedy wrócił do Izraela, jest obecnie aktywnym działaczem kolonistów żydowskich na terenie zachodniego brzegu Jordanu. I on tam żyje, pracuje i mówi, że Palestyńczycy nie istnieją. Krótko mówiąc, taki negocjator. No, Znaczy, nie zapomnieliśmy, ale mniej czasu poświęcamy samym Irańczykom i temu, co się dzieje wewnątrz kraju. Wewnątrz kraju, po pierwsze, zaczęło się pewno delikatne, ale jednak przesunięcie mówiliśmy o tej pory, że spora część społeczeństwa protestuje, nienawidzi rządu władzy aleatollachów. Ale kiedy bomby amerykańskie i izraelskie zaczęły uderzać w cele cywilne, to się okazało tak, że reżim zabił dwóch czy trzech członków rodziny, a teraz bomby amerykańskie zabiły kolejnych trzech czy czterech. Czyli ten sentyment, nastrojenie, że zachód czy też Amerykanie przyniosą im wolność i spokój i demokrację zaczyna z wolna opadać. Co więcej przedstawiciele norweskiego czerwonego krzyża, które działają jednak jeszcze w Iranie, tam udzielając pomocy humanitarnej, mówiąc, że przedmieścia Teheranu, przedmieścia cywilne są nie do poznania. Zniszczenia przy bombardowaniach są ogromne. Ludności jest ponad 3 miliony ludzi, którzy uciekli z Teheranu, z innych miast, bojąc się bombardowań. Krótko mówiąc, z jednej strony reżim umacnia kontrolę mm -hmm. nad społeczeństwem. Basidzi i strażnicy rewolucji pilnują, żeby nie doszło do żadnych demonstracji, ostrzegając, że to będzie jako zdrada poczynana. A z drugiej strony ludność po prostu chce spokoju, chce żeby ta wojna się skończyła. Nie bardzo wierzy w dobre intencje Amerykanów. I jeszcze kolejny aspekt, tak naprawdę wybombardowanie kierownictwa irańskiego nie spowoduje tego, że Iran się ugnie. Będą pertraktacje. Jeśli panie pyta, co dalej, to będzie to tak zwane przeciąganie liny. Mhm. Już się mówi o tym, że Amerykanie wysunęli żądania maksymalistyczne, jeśli chodzi o sektor atomowy irański. Irańczycy no. oferują trochę mniej i teraz gdzieś muszą się spotkać. Nie no ale to nie powinno nas dziwić, bo zwykle z takich pozycji mhm. do negocjacji się podchodzi po to, żeby można było potem z czegoś ustąpić. I to będzie właśnie trwało, jeśli chodzi właśnie. o odbrojenia. Będzie trwało również przeciąganie liny, jeśli chodzi o żeglugę w cieśninie Omańskiej i e, w dziedzinie Ormus. I teraz jest jeszcze kolejna sprawa. Chińczycy zaapelowali do własnych Teheranu, żeby jednak zapewnił swobodę żeglugi w cieśninie Omańskiej. Problem polega na czym? E, że e, tak naprawdę ta, ta blokada, która formalnie nie istnieje, bo nie strzelano jeszcze do żadnych tankowców, które próbowały sforsować tą blokadę, która no, nie ale nie, nie trzeba istnieje. do nich strzelać wystarczy zagrozić. Za, za, ale tak. tak, wystarczy zagrozić e, rozmieszczeniem min i na przykład przekazywać mapy z tymi minami, tym, którzy mogą tam przepłynąć za dwa miliony dolarów. Tak. Wystarczy. Ale co więcej, to jest jedyna karta przetargowa. Jeśli cośkolwiek funkcjonuje w oporze irańskim wobec Amerykanów, przypomnę, że szantaż militarny jest z obu stron, to jest tylko ciśnina Ormus w rękach Teheranu, którzy grożą. Jeśli będzie, nie będzie naszej zgody, to my zaczniemy atakować statki i okręty wojenne USA w tej Cieśniny. Ona jest bardzo łatwa do zablokowania, bo to jest pas 30 kilometrów, a z tego szlak żeglugowy blisko wybrzeży mhm. Iranu to jest rzędu 10-12 kilometrów, odpalenie rakiety do statku podróżującego z szybkością 20-25 kilometrów, bo taka jest realna szybkość przepływu, no to jest bardzo łatwe. Ale pamiętajmy z drugiej strony, że Amerykanie również mówią, jak się negocjacje nie udadzą, uruchomiliśmy przerzut kolejnych 10 tysięcy żołnierzy, którzy jadą teraz do Zatoki Perskiej, Płynie kolejny lotniskowiec, który był w rejonie Karaibów, Amerykanie będą mieli trzy lotniskowce w tym rejonie, i ta groźba nacisku militarnego jest realna. I teraz problem polega na tym, kto wytrzyma nerwowo ten przetarg, taką licytację, no Wręcz pokerową. Amerykanie są pod presją, że jeśli będzie to się przeciągało, to wybory październikowe niekoniecznie mogą służyć Republikanom. I tutaj Trumpowi zależy, żeby wyjść z tego konfliktu, ale wyjść z twarzą, czyli, żeby mógł powiedzieć: Ja wygrałem tą wojnę. Ale, ale, i jest Panie w Mariuszu, jakiego fortelu musiałby użyć, żeby wyjść z twarzą? Ja jeszcze tylko dodam, że nasz wczorajszy gość, jeden z ekspertów, mówił, że Iran oczekuje, płatności za te przepływające statki, wcale nie w dolarach, tylko w libańskiej walucie i obiecuję... W Libańczyk. chińskiej walucie. W chińskiej, a nie w libańskiej? Nie, nie, by, oni zapowiedzieli, że oni chcą Żeby urzędnić. odbudowywać potem i, i obwieścić libańczykom na przykład słuchajcie, za te pieniądze odbudowujemy to, co zniszczył Izrael. Nie, no znowu w... jakiś majstersztyk. Tak, nie. Oni bardzo prosto zrobili. Uderzyli dwukrotnie. Z jednej strony, jeśli opłacicie się nam 2 miliony dolarów, równoważnik wiłanach chińskich, mm -hmm. a do tej pory wszystkie transakcje dotyczące ropy naftowej i całej żeglugi dotyczyły yy, dolara. Jeśli przechodzimy teraz na chińskie, na chińską walutę, to okazuje się, że blokada naszych środków w bankach chińskich jest niemożliwa, jeśli na to Pekin nie wyrazi zgody. Z drugiej strony Ale oni szemarsko? zażądali 270 miliardów dolarów rekompensaty za zniszczenia, plus kraje, do tego mają się dołożyć, pięć krajów Arabskiej Zatoki Perskiej, które udostępniły swoich terytoriów do ataków na teren Iranu. I mówią tak, Amerykanie muszą płacić Kraje arabskie muszą płacić i co więcej będziemy pobierali my to teraz od każdego tankowca, który uzyska naszą zgodę na przepłynięcie. To jest szantaż oczywiście maksymalistyczny. Nie sądzę, że byliby w stanie to zrobić. Natomiast problem polega na tym, jak długo to przeciąganie linii będzie trwało. Dla gospodarki światowej blokada z jednej strony, groźba ostrzelania statków przez Iran, a z drugiej strony blokada amerykańska wprowadzona w poniedziałek, która mówi, żaden statek z ropą irańską nie wypłynie, nie tylko z mhm. ropą, z towarami do Iranu i z Iranu. Jak długo Iran to wytrzyma z jednej strony? Jak długo jeszcze świat będzie mógł wytrzymywać brak ropy naftowej, a to się odczuwa? Jakie będą naciski Chin, które są żywotnie zainteresowane, bo do tej pory to była ropa i iracka, no i z Zatoki Perskiej, ale również ropa irańska. Ropa irańska była jedynym źródłem dochodu dla Iranu. Tak naprawdę kwestia jest gospodarcza, jak długo wytrzymamy to wszystko i czy znajdziemy jakieś kompromisowe rozwiązanie, bo zaufania po stronie ani Teheranu, ani Waszyngtonu do przeciwnika nie ma żadnego, a bez tego Jakiekolwiek porozumienie, no, tak naprawdę jest bardzo trudne. Dziękuję pan bardzo za jak zwykle ciekawy komentarz Mariusz Borkowski z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję. Powtórka programu. Autopromocja. Wielka historia i ta trochę mniejsza, niemniej ważna.